Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, 45. już odcinku Karpiowego Podcastu. Po tej stronie mikrofonu ponownie Szymon Cieśliński, Szymas i zgodnie z obietnicą omówię dla Was dzisiaj kolejną książkę Grzegorza Gajka, jego debiut powieściowy na papierze, czyli powieść Szaleństwo przychodzi nocą. I Tym razem wyjątkowo nie mam dla Was żadnej anegdotki, dlatego po prostu przejdę do omawiania książki. Zacznę od strony wizualnej, od tego jak książka się prezentuje. Otóż mam do czynienia z matową okładką, którą bardzo przyjemnie trzyma się w dłoni. Z przodu widzimy grafikę, obrazek prezentujący mężczyznę, oddalającego się od nas, spacerującego Taką ciemną, mroczną alejką pomiędzy drzewami. Czcionka, którą wykorzystano na okładce, jest bardzo klimatyczna. Taka ciut rozmazana i zwłaszcza z daleka sprawia świetne wrażenie. Z tyłu natomiast widnieje coś, co przypomina dokument rosyjski z początku XX wieku. A na nim, niestety już zwyczajną czcionką, nadrukowano zajawkę książki oraz krótkiego blurba Kazimierza Kircza Juniora. Kazek oczywiście zachęca do lektury. A co do zajawki, opisu, nie będę go czytał w całości, zacytuję tylko Szaleństwo przychodzi nocą, to opowieść o naszych demonach, o szaleństwie, które odziedziczyliśmy po przodkach. Tak, głównym bohaterem powieści jest Staniek. Staniek, tak właściwie Stanisław Nowacki, 70-letni mężczyzna. Mężczyzna, który znajduje się na dość trudnym etapie swojego życia. Po pierwsze, jakieś trzy miesiące temu stracił swoją żonę. Niestety małżonka zachorowała na raka i po dość długiej chorobie odeszła z tego świata. Staniek spędził z nią blisko 50 lat swojego życia, przez co nie może się przyzwyczaić do aktualnej sytuacji. Po śmierci żony pozostał nie tylko smutek, ale przede wszystkim pustka. Pustka związana głównie z różnymi przyzwyczajeniami. Staniek na przykład siadając do posiłku, czeka, aż usłyszy głos żony przypominający mu o tym, że powinien umyć ręce. Żona była pielęgniarką i codziennie kilka razy dziennie przypominała mu właśnie o tym myciu rąk. Teraz jej nie ma. Brakuje tego czegoś w życiu. Poza tym na przykład Staniek zaparza sobie herbatę w dzbanku. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat herbata ta starczała akurat dla dwóch osób do śniadania, a teraz musi przez resztę dnia dopijać zimną już herbatę, którą normalnie wypijałby jego małżonka. Takich drobnych szczegółów jest całkiem sporo i naprawdę uwydatniają one samotność bohatera. Po drugie, pan Stanisław jest już dość starym mężczyzną i przez to także zniedołężniałym, Dręczą go różne choroby, w tym przede wszystkim reumatyzm, który utrudnia mu wykonywanie nawet dość podstawowych czynności. A po trzecie do życia Pana Stanisława, Stańka, wkraczają wspomnienia z przeszłości. Dawne koszmary, wydarzenia, które miały miejsce 60 lat temu i właśnie szaleństwo. Szaleństwo wkracza w życie Pana Stanisława i wywraca do góry nogami. Oprócz naszego głównego bohatera poznajemy jeszcze jego rodzinę. Córkę Ewę, zięcia Tomasza oraz Stasia, czyli wnuczka. Ewa po prostu jest kobietą, która nie do końca radzi sobie ze stratą matki. Tomasz jest takim mieszczuchem pracocholikiem, który zajmuje się swoimi sprawami. A Staś? Staś to dziecko, które ma swój świat i swoje zabawki. Poza tym poznajemy jeszcze między innymi Frenę oraz tego drugiego, czyli mężczyznę, dwóch mężczyzn, a może jednak jednego mężczyznę. Ciężko to stwierdzić, zwłaszcza na początku powieści który to jest dresiarzem i narkomanem. Utrzymuje się z tego, że napada na dzieciaki i starsze osoby w parkach i na osiedlach i większość czasu spędza pod wpływem narkotyków. Pewnego dnia losy stanika i freny przecinają się i to wręcz podwójnie. Po pierwsze dosłownie nasz staruszek wpada na naszego dresiarza, do tego dochodzi do pewnej konfrontacji, do bójki, którą pod wpływem pewnych wydarzeń wygrywa staniek, a do tego okazuje się, że każdy z naszych bohaterów ma dostęp do pewnego tajemniczego jak gdyby alternatywnego świata, który wkrada się w ich życie i również w tym drugim świecie ich ścieżki się zazębiają. I właśnie tak. Powieść Gajka jest powieścią trochę hybrydową, że tak powiem. Ogólnie autor ma tendencję do łączenia różnych gatunków. W Ciemnej Stronie Księżyca mieliśmy właśnie trochę tego twardego hard sci-fi, trochę space opery, trochę powieści obyczajowej, powieści grozy, clerical fiction, no, wiele różnych wątków, wiele różnych stylów literackich. Natomiast tutaj mamy do czynienia powiedzmy, w pierwszej połowie głównie z powieścią obyczajową, w drugiej połowie z oniryzmem, a końcówka to już jest taka czysta akcja. Ta pierwsza połowa skupia się na wątkach obyczajowych. Tutaj przeważającymi motywami są starość, samotność, godność lub może właśnie brak godności i utrata. I co ważne, Gajek porusza te trudne tematy w sposób dość dojrzały. Tak na przykład mówiąc o tej godności, w kontekście starości Gajek nie oszczędza nam opisów także czynności dość intymnych, na przykład porusza kwestie problemów z oddawaniem moczu w pewnym wieku. I to wszystko sprawia, że to codzienna egzystencja stanika naprawdę porusza czytelnika. W tej drugiej części, bardziej onirycznej, robi się trochę problematycznie. A przede wszystkim chaotycznie. Chaos wkracza do powieści Gajka i po części można to zaliczać na plus. Robi się ciekawiej, ale niestety trochę ciężko nad tym wszystkim za tym wszystkim nadążyć. Trochę ciężko poskładać wszystkie elementy układanki w jedną całość i zrozumieć jej sens. Zbyt wiele rzeczy jest niejednoznacznych i bardzo łatwo się w tym pogubić. Końcówka to już jak mówiłem czysta akcja i to wypada naprawdę świetnie, dużo się dzieje, wszystko jest w miarę sensownie są połączone i prowadzi nas do zakończenia. Czy ta powieść grozy jest straszna? Czy to jest taka typowa powieść grozy? Tak i nie. Nie jest to książka, która trzyma w napięciu przez cały czas. Co to, to nie, ale ma swoje momenty. Ma swoje momenty i to takie naprawdę dobre. Moim ulubionym fragmentem jest hmm. chyba scena, w której Staniek wspomina właśnie te wydarzenia z przeszłości, które tak mocno na niego wpłynęły. Za pierwszy razem wspomina je już na początku książki, ale dopiero w połowie mniej więcej przytacza całość tych wydarzeń, razem z pewną wizją, która go nawiedziła. I właśnie opis tego, co go wtedy spotkało, czy co teraz sobie wyobraża, myśląc o tym, jest tak mroczny, obrzydliwy, straszny, okropny, naprawdę ciarki przechodzą po plecach i człowiek no, wybałusza oczy patrząc w tekst. To był taki mój ulubiony moment. Takich momentów jest oczywiście więcej, nie ma tutaj raczej też jumpscares. Głównie jest klimat, plus takie chwilowe natężenie atmosfery. Poza tym, z takich jeszcze specyficznych rzeczy, niestety, o ile bohaterowie męscy są nakreśleni dosyć dobrze, to brak tutaj takich wyraźnych, wybijających się sylwetek kobiecych. Po stronie męskiej mamy właśnie Stańka, starszego mężczyzny z karyfiej Tomasza, który został też nakreślony całkiem sprawnie. Z freną jest troszkę gorzej, a to przez to, że właśnie nie do końca wiadomo, jak to jest z tym drugim przez większość czasu. I jeżeli końcówkę uznać za pewną drogę interpretacji, to w pewnym momencie ta granica pomiędzy freną a tym drugim się zaciera, ponieważ jeden był tym bardziej rozgarniętym, pragmatycznym, a drugi był takim głupkiem a potem ten bardziej rozgarniony też trochę staje się takim głupkiem i to nie do końca trzyma się całości, ale na no, no to można przypknąć oko, Staś Staś niestety nie wypowiada się tak, jak powinien. Staś ma 10 lat. O dziwo chodzi do przedszkola w wieku 10 lat, co mi nie do końca pasuje, a do tego wypowiada się w sposób nieadekwatny do swojego wieku i swojej wiedzy. Raz na przykład mówi do swojego dziadka, Wiedziałeś, że Hitler miał oddziały okultystyczne? No, przepraszam, ale jakoś nie wyobrażam sobie takiego zdania i zresztą całej reszty wypowiedzi w ustach dziesięcioletniego chłopca. Ale to też jest taki szczegół. Niestety, jeżeli chodzi o kobiet, to jest bardzo słabo. Żona Stańka, po pierwsze, nawet nie wiem, czy zostaje wymieniona z imienia w którymś miejscu, po drugie, wprawdzie pojawia się w powieści kilka razy, ale no jeżeli chodzi o jakiś taki rys psychologiczny, to ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć w jej przypadku. Ewa no po prostu nie najlepiej przeżyła śmierć matki, ale też nie spełnia prawie żadnej roli w powieści. Edyta, czyli sąsiadka, która wprowadziła się piętro pod Stanikiem, również odgrywa taką dość epizodyczną rolę. I no, Niestety jej postać jest również dość błaha, płytka mdła. to tyle jeżeli chodzi o postacie co do języka to język jest dość bogaty widać, że Gajek ma bardzo bogate słownictwo warsztat stoi na dość wysokim poziomie zwłaszcza opisy są bardzo ciekawe jeżeli chodzi o ten alternatywny świat dialogi są w porządku chociaż gdy zacząłem czytać sobie książkę na głos to wydawało mi się trochę sztuczne zwłaszcza w drugiej połowie książki jest sporo wulgaryzmów, w końcu, jeżeli chodzi o postacie, mam tutaj m.in. dresa i ćpuna, więc wiadomo, język jest dość ostry momentami. Mnie to nie przeszkadzało, jeżeli ktoś jest wyczulony na ten temat, to powinien być świadomy tego, że język bywa dość ciężki. Tempo akcji jest w porządku, logika jest zachowana, choć nie obyło się bez drobnych wpadek się ten język Stasia, jego wypowiedzi. Druga sprawa to chociażby pozbywanie się zwłok w brodziku, w łazience. Nie do końca wynikało to z fabuły, nie do końca wydawało się najlogiczniejszym rozwiązaniem. I kolejna wpadka to chociażby fakt, że jeden z bohaterów po tym jak został pobity i z opisów wynika, że został strasznie mocno pobity, bo aż po prostu pluje krwią, nie może się podnieść z ziemi, potem podnosi się, ale upada. I w takim stanie przebiega 16 km jakąś godzinę, albo jeszcze krócej. No, życzę powodzenia. Ale no to też są takie pojedyncze rzeczy, na które być może niektórzy czytelnicy nawet nie zwrócą uwagi. Co do jeszcze tych dwóch światów, to jest bardzo problematyczna kwestia. Z jednej strony jest to bardzo ciekawy zabieg, z drugiej strony niektórym może przeszkadzać. Mnie to oczywiście od razu przypomina klasycznych autorów literatury grozy, Edgara Alana Poego. I Itia Hofmana, czyli niemieckiego pisarza, na którym między innymi właśnie Poe się wzorował. U Poego mieliśmy często osoby cierpiące na różnego typu choroby, w tym także psychiczne, czy osoby nadużywające opium. U Hofmana podobnie często także poetów, czyli osoby mające do czynienia ze światem właśnie wyobraźni, poezji, widzące więcej, doświadczające więcej i przez to w utworach obu bohaterów często miesza się fikcja z rzeczywistością i ciężko stwierdzić, co wydarzyło się naprawdę z tego, co nam relacjonuje główny bohater, który często jest też narratorem, a co jest tylko właśnie łudą, widą, co zostało wytworzone przez chory umysł tego bohatera. Tutaj po części jest podobnie. Głównie dostęp do tego świata mają Frena, czyli ćpun, narkoman, koleś, który jak się potem okazuje jest psychicznie, ogólnie jest niezrównoważony. Po drugie Staniek pierwszy raz uzyskał do niego dostęp jako dziecko, więc wiadomo, pobudzona dziecięca wyobraźnia. Do tego, doszło do tego po dość sporym szoku, po pewnym dość specyficznym wydarzeniu w jego życiu. Teraz to wszystko powraca i to powraca właśnie na starość w umyśle mężczyzny, który niedawno został wdowcem, który musiał obserwować wielomiesięczną męczarnię żony chorej na raka, który teraz jest sam zamknięty w czterech ścianach i zwyczajnie wariuje. Potem wszystko jednak się komplikuje, gdy do tego świata zaczynają zaglądać też inni bohaterowie. Ciężko to wszystko ocenić, naprawdę ciężko to interpretować. Trochę mi to przypominało Alicję Piekary, którą zresztą omawiałem w moim pierwszym podcaście na łamach karpiowego podcastu, na łamach karpę noctem. Tylko u Piekary jednak mroczny las, czyli ten alternatywny świat, był bardziej baśniowy, tak mi się wydaje. Nawet jeżeli liczyć te bardziej brutalne, mroczne momenty, jednak całość miała taki naprawdę baśniowy wydźwięk, a tutaj wszystko jest bardziej rzeczywiste. Nawet to, co dzieje się, jak gdyby w tym drugim świecie ma tak silny wpływ na naszą rzeczywistość, że ciężko na to spojrzeć tylko jak na jakąś baśń. Tak więc to, czy wydarzenia, o których czytamy, to tylko jakieś echa z przeszłości, które odbijają się na aktualnym pojmowaniu świata przez starszego mężczyznę, czy może... Jest to objaw szaleństwa, takiego prawdziwego szaleństwa, czy może efekt działania sił nadprzyrodzonych? No, odpowiedź na to pytanie już zależy od czytelnika. Gajek daje nam jedną możliwość interpretacji, która jednak została przedstawiona dość sarkastycznie i ironicznie, więc świadomy czytelnik na pewno będzie wiedział, jak ją odebrać. I jakby nie patrzeć, książka to jest bardzo ciekawym tworem na polskim rynku. Ja osobiście polecam ją podobnie, zresztą jak poprzednio omawianą powieść Grzegorza, czyli Ciemną Stronę Księżyca. Szeństwo przychodzi nocą 210 stron ciekawej, interesującej, nietypowej powieści, która łączy w sobie właśnie oniryzm i taką powieść obyczajową o życiu starszego, samotnego, cierpiącego mężczyzny. Do tego dochodzi wątek wspomnień, Związany z drugą wojną światową i wpływu historii, powiedzmy. Traumatycznych wydarzeń na wtedy młodych, to ja starszych ludzi. Właśnie na początku przeczytałem ten fragment opisu z tyłu książki, który mówi, że jest to opowieść o demonach w szaleństwie, które odziedziczyliśmy po przodkach. Opis ten mówi także, że jest to opowieść o demonach narodowych. Jednak odczytuję ją trochę inaczej. To nie tyle książka o tym, jaki wpływ miała nasza trudna historia może na nas, o tym, jak ta właśnie druga wojna odbiła się na psychice ludzi i jak to się odbija teraz na naszym pokoleniu. Dla mnie to powieść ogólnie o takich lękach indywidualnych, o tym, jak każdy z nas radzi sobie z problemami codziennego życia, z, z jakimiś traumami, z rzeczami, których... Nie potrafimy kontrolować z wydarzeniami, na które nie mamy wpływu, z naszymi sennymi koszmarami, z naszymi prywatnymi demonami. I jak już mówiłem, jest to dosyć udana opowieść. To tyle na dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Nie uciekniesz mi, nie uciekniesz mi tą nie uciekniesz mi z tomi, nie masz gdzie